Słuchacie felietonu z serwisu podcasty.pl Nawet najlepszy monolog jest gorszy od dialogu. To zasada znana podcasterom i słuchaczom już od dawna. Sprawa jest całkiem oczywista. Blucie w gąbkę w samotności wymaga w końcu solidnego przygotowania i szczypty talentu, jeśli nie chce się spędzić później godziny na montowaniu 15 minut wypocin. Rozmowa kilku osób wychodzi za to naturalnie widzimy czy rozmowca, rozmówca się nudzi, czy nas rozumie. Gdy zgubimy wątek, pomoże przeciwstawić się ciszy. Bez wielkiego wysiłku można zadowolić słuchacza, no a poza tym samo nagrywanie daje frajdę. Są podcasty, które opierają się głównie na rozmowie kilku prowadzących. Niby taka fantazmagieria czy myżmasz mają ogólny temat szeroko rozumianej kultury, ale każdy odcinek u nich wygląda tak samo. Ludzie wymieniają się z komentują bieżące wydarzenia, kłócą się i śmieją, ale gdyby zabrakło między nimi interakcji, nikt by nie wytrzymał godzinnych odcinków. Kiedy monologuje się o kulturze takiej trzeba ograniczać się do jednego konkretnego tematu i trzeba się streszczać, tak jak godaj czy inni autorzy współtworzący kombinat, którzy robią tak właśnie w swoich recenzjach. No, monolog pasuje też do podcastów audioblogowych, takich, w których ktoś opowiada co mu ślina na język przyniesie, z niecierpliwością czekałem, jeśli chodzi o takie rzeczy, na podcast bez nazwy, w którym to redaktor Skwara dzielił się z nami swoimi przemyśleniami. Ale co się stanie, gdy ktoś zacznie nagrywać w pojedynkę podcast o trudniejszych tematach, takich zaangażowanych politycznie bądź nawiązujących do różnych filozofii? Jasne, może się podeprzeć przy tym sprytnym montażem, ale jeśli tego też nie zrobi. Martinowi Lechowiczowi w odwyku choćby, udaje się to od lat, tylko że nie jest to rzecz łatwa do powtórzenia. I tutaj przechodzimy do meritum tego felietonu, czyli do podcastu prostego. Pierwszy raz na podcast Wojtka natrafiłem ponad rok temu, Przesłuchałem na wyrywki może dwa odcinki i dałem sobie spokój. Nie przypadł mi on do gustu, a wokół czekała kolejka innych produkcji do odsłuchania. Parę tygodni temu wróciłem do niego. W końcu to już ponad 60 odcinków regularnego nadawania. To jest wynik godny podziwu. Przez taki czas można wyrobić sobie warsztat i styl. Niestety, zawiodłem się. Niby wszystko tutaj jest poprawne, ale, ale uwaga, odlatuje szybko w przestworza. Odcinki, odcinki są poświęcone tematom związanym z religią, polityką, ewolucją. Niestety nie ma w nich ciekawostek. Wszystkie informacje, które tam usłyszymy, są nam mniej lub lepiej znane. A pomysł zaczynania każdego zagadnienia od przeczytania notki z Wikipedii jest delikatnie mówiąc kiepski. Mm, Sama gadka prowadzącego też nie należy do wciągających. Tutaj trzeba mieć talent. Ok. Montaż dźwięku, jeśli w ogóle jest, to minimalny i nie słychać go. Nic tutaj nie pomaga. Trochę głupio jest mi ganić tu prosty podcast, ale wydał mi się on dobrym przykładem na pokazanie jak ważny jest współrozmówca. Najlepiej oponent, który wdałby się w dyskusję. Wtedy mówiąc choćby o takim faszyzmie, prowadzący zaczęliby się kłócić, doszłoby do bijatyki no i od razu byłoby ciekawiej, prawda? Wejdź na podcasty.pl i przeczytaj więcej.